To audycja Kadr dzisiaj odcinek 71 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Dzisiaj zaczniemy standardowo od niosików, czyli od zapowiedzi, bo tych znowu się nazbierało dużo i myślę, że nasz co-odcinkowy co gość, o którym musimy zawsze wspominać, czyli Łukasz Kowalczuk, się ucieszy, ponieważ będziemy od niego zaczynać tutaj jak zwykle dużo zapowiedzi w jego wykonaniu. Musimy to chyba dokładnie przeliczyć, ile w tym roku się już ukazało komiksów Łukasza. Dużo. Dużo, strasznie dużo i będą kolejne, co prawda nie tylko w tym roku, ale także w kolejnym i co to będzie. A w tym roku dostaniemy jeszcze na Niech żyje komiks, które będzie się odbywało 10 listopada w Warszawie. Dwa komiksy, Łowcy łamane przez przypadek i to jest komiks, który będzie historią, która miała być do, do dwóch seriali robionych w konkursie. Tak? Dwa koncepty seriali telewizyjnych, które przygotowałem na potrzeby pewnego konkursu ukażą się w formie drukowanej. Więcej informacji wkrótce. Jest to oficjalna informacja prasowa z Facebooka Łukasza. I ile tu, jaka tu jest cena? 30 zł 66 egzemplarzy A4. Okładka kolor. Środek czarno-biały, 36 stron, czyli pewnie po 18 na, na historię, nie. Mhm. No, także na no to... 66 egzemplarzy, więc bardzo limitowana mm -hmm. rzecz, więc może na Niech Żyje Komiks się cała rozejdzie, oby nie. Zobaczymy. Tak samo na Niech Żyje Komiks będzie miał premier, będzie miał premier coś, na co bardzo, bardzo czekam. I z tych wymienionych tytułów jest egzekwot z tym, co będzie, o czym będzie za chwilę. I jest to F łamany przez VV. I e, jak się domyślamy, oczywiście chodzi tu o Fantome i Reckless Wrestlers, czyli wielkie kolabo Łukasza i Łukasza Mazura. Więc będzie super na pewno. No. Tak, to, to jest coś na co bardzo czekamy, natomiast coś co nas zmroziło i dostaliśmy prawie wylewu patrząc na to jak piękne to jest. Będzie to Mutagen Krako, czyli zin poświęcony żuwiom Ninja i Jackowi Kirbiemu. Nie można mieć lepszego N po po połączenia, po prostu się nie do. Jeszcze jakby to było w pudełku po pizzy sprzedawane, koniec. Ni, ni, nic lepszego nie ma prawa się ukazać. I to będzie zin raczej z zagranicznymi, twórc znaczy z zagranicznymi twórcami, których warto według twórcy przedstawić odbiorcom tutaj. No Ta okładka, która została ukazana, pokazana na Facebooku to jest po prostu wow. Okładka jest ekstremalnie dobra i jej autorem jest Ralph Nies, a, i ZIN będzie miał premierę na drugim Rumia Comic Con który odbędzie się przypomnijmy 2 marca. 2 marca przyszłego roku 16 z kolei lutego przyszłego roku odbędą się złote kurczaki o tym już wspominaliśmy ale także pojawiła się tam pewna informacja o której przy okazji można wspomnieć y i bardzo fajny ruch że pojawi się kategoria na debiutantów dla debiutantów y tutaj jesteśmy bardzo ciekawi, bo w sumie nie, nie, ja na przykład nie ogarniam rynku, nazwijmy to umownie rynku zinowego, żeby wiedzieć kto jest debiutantem, a kto nie jest debiutantem, więc może się okazać, że jakiś autor, i w jakimś zinie albo samodzielnego zina to jest debiutant, a ja o tym w ogóle pojęcia nie miałem, więc, więc na pewno też kategoria, przynajmniej z mojego punktu widzenia, fajna jako poszerzenie wiedzy, kto, kto wchodzi też na, na, na, kto próbuje swoich sił w, w zinach. Mm -hmm. Jasne, to, to jest tak. jak Myślę, że większość, powiedzmy, gatunków czy inicjatyw tego typu ma kogoś do wyłaniania, o, warto go obserwować. I tutaj jest taki konkurs, jest freshman w rapie amerykańskim, gdzie można sobie zobaczyć z tych wybranych przez tam redakcję najpopularniejszych, najlepiej rokujących młodych raperów. No to złote kurczaki przecież też muszą mieć debiutanta. No i fajne jest to, że to jest też kategoria, w której masz szansę coś zdobyć, zanim jakby zwiększysz warsztat i będziesz w stanie się mierzyć z takimi dużymi nazwiskami sceny mm. niezależnej. No to też jest właśnie bardzo duży kopniak też na, na, na dalsze prace, żeby zmotywowało do bardziej wytężonej o, pracy. No, jak najbardziej. No, czy, czy mamy kciuki za to, żeby było przede wszystkim kogo tam nominować? Bo te, te... no I była też tam informacja oczywiście, że mhm. organizatorzy zakładają, że nagroda może nie zostać w, w, wręczona. Mhm. Ale oby tak nie było. Mamy nadzieję, że w sumie ktoś w tym roku zadebiutował. Pe... Mhm. Wydaje mi się, że był taki Zin w Łodzi, którego akurat nie udało się nam zdobyć. Cholerna Planeta. To z tego co kojarzę to chyba autor scenariusza Paweł Kisman to jest debiutant jeśli chodzi o ZINOWE rzeczy, więc już jakieś jedno nazwisko. Tak, chodzi. tak. Je jeśli chodzi o scenarzystę to jak najbardziej. Mhm. E R rysownik już. Zapomniałem imienia Czopiewski. bardzo przepraszam jeśli nas słuchasz. Mhm. E Maciej Czapiewski. No, sprawdzimy Sp to. Sprawdzimy. W każdym razie e wydaje mi się, że będzie kogo nominować na złotych kuczakach w tej kategorii. No i Kurczę no, postaram się być na tych kurczakach. No ja niestety planować. Maciej czapki. Maciej czapiecki tak. okej. Okay, ja Mam tam... tak na drugie jak coś, więc Ta, zapamiętam raz okay, razem. Tak pla planować na tyle miesięcy do przodu aż akurat nie mogę, ale złote kurczaki to jest taki mus. No jak to, nie, to ja będę i będę nabywał za nie, pierdzie, ciebie. Pierdzielę choćby karetką, to zajadę tam <laughs> jakoś. Więc trzymamy kciuki za, za debiutantów, żeby. Mm. rywalizacja była mocna i jak najbardziej wyrównana. Mm -hmm. Tam było, była informacja, że musi być co najmniej pięć komiksów od różnych kandydatów. Mm -hmm. Natomiast wracamy do zapowiedzi. Teraz już przejdziemy do rzeczy tych e, w, Zależnych. Nie, nie <śmiech> tak? Wydawnictwo Mucha Comics na ostatniego października zapowiedziało dwie, dwie premiery. Mm, więc można powiedzieć, że wrzucamy to już do worka listopadowego, do którego przejdziemy zaraz i jest to trzeci tom nieśmiertelnego Iron Fista tuż po kasacji został ogłoszony w serialu no i jeżeli dobrze kojarzę to trzeci tom Iron Fista jest też ostatnim tomem tego Ranu Brubekera i Fractiona, tam później się pojawił Dweń Straczyński Mucha chyba nie była do końca przekonana Mucha chyba nie była do końca przekonana, żeby to publikować, to jest jeden komiks od Muchy, natomiast drugi to jest kolejna rzecz od autorstwa mojego ulubieńca, czyli Marka Millera i będzie to dziedzictwo Jowisza, Tom drugi. Powiem szczerze, że jak przeglądałem sobie strony przykładowe, to nawet wyglądało to nieźle, mhm. ale no, jeśli chodzi o dobór scenarzystów dla, do, do prac Marka Milara, to nie można mieć raczej większego zarzutu no chyba, że Frank Quiteli jeden zeszyt robi półtorej roku, co mu się zdarzyło przy pierwszym dziedzictwie Jowisza, ale m, tutaj mogę mieć głównie obawy jeśli chodzi o, o scenariusz, ale w każdym razie dwie kolejne pozycje od Mucha Comics. M, wciąż ten plan który został ogłoszony na początku roku. No, no pewne rzeczy raczej się nie zmieszczą w 2018 i będą pewne opóźnienia ale i tak Mucha całkiem fajne tempo um, oby tak dalej. Jeśli chodzi już o rzeczy takie stricte listopadowe to może zaczniemy od największego wydawnictwa czyli od Kabum, mhm. które będzie publikowało w listopadzie. Już oficjalnie pojawiła się data i zapowiedź i okładka i opis, czyli Bloodshot Odrodzenie. Tom pierwszy. Czekamy. Wspaniale. Tak, Czekamy. Ja, ja powiem ci szczerze, bo mm, Bloodshot Odrodzenie czytałem pierwszy zeszyt. Z jakiejś okazji, nie pamiętam, z jakiej chyba był na Free Comic Book Dayu. Dwa lata. Ja czytałem pierwszy tom, bo był dostępny na Comic Blitz, jak jeszcze miałem tam konto. Mhm, w, taki, w takim sensie. E, no mi się wydaje że pierwszy zeszyt by, był na Free Comic Book Day dwa lata temu albo albo trzy lata temu nie pamiętam dokładnie ale mm, po stronach przykładowych udostępnionych przez wydawnictwo kabum przypomniałem sobie jak Miko Słajan rysuje a rysuje kurde konkretnie no i to jest, to jest naprawdę bardzo ładnie narysowany komiks a że scenarzystą jest Jeff Lemir. to też prawdopodobnie jest będzie... w formie. Też prawdopodobnie będzie, będzie też fajna rzecz do przeczytania. Mm -hmm. Tutaj z tego co widzę stron 140. Cena okładkowa 49 zł. No, zdziwiłem się jeszcze mocniej gdy przeczytałem, że tom zawiera aż 5 zeszytów. To aż podejrzanych. No, ten no, To prawie to, dwa tomy w jednym. Patr patrząc, patrząc na to co obecnie wyprawia Waliant zapowiadając tomy po 3 zeszyty. No, to, jest, to jest dla mnie naprawdę wciąż takie bardzo dziwne. No ale cóż, waliant i tak jest fajny, nawet jeżeli są to tomy po trzy zeszyty, to najprawdopodobniej są to fajne trzy zeszyty, a Blosshota jak najbardziej polecamy. Swoją drogą myślisz, że dlaczego nie wydają po trzy zeszyty? Nie mam zielonego pojęcia, hmm. bo na przykład Boom Studios swego czasu, nie obecnie, nie wiem jak to wygląda, publikowało namiętnie tomy po cztery zeszyty. Mm -hmm. No Waliant też bardzo dobry. I to było bardzo fajne, bo tempo było przyzwoite, publikowania tych, tych kolejnych tomów. Fajne też było to, że nie było takich przestojów, jak często jest, że te środkowy, środkowy zeszyt trzeci, czwarty, że to jest takie memuanie, a no, dopiero no, potem no, no, no. akcja przyspiesza i w tych, w tych tomach od Boom Studios tego nie było. No, minusem było tylko to, że pomimo wyraźnie mniejszej objętości cena była jak najbardziej standardowa. Mhm. No Ale co kto lubi? Ja jestem akurat... No trochę, trochę Egmont mnie rozpieścił ostatnio, że jestem, jestem fanem grubszych wydań zbiorczych no, no, no, no, no, Ale nie mówię nie I jak najbardziej, no Bloodshot akurat ma bardzo przyzwoitą objętość Ale te kolejne rzeczy, bo um, Exo Manuar, tam któreś kolejne tomy są właśnie tak po trzy zeszyty Tam widziałem, no to, to i, tak, i tak jestem zainteresowany Jeżeli komiks jest fajny, to może mieć i po trzy zeszyty w wydaniu zbiorczym Może to jest potrzeba zapełnienia półki w sklepie, wiesz? Że jakby nadrabiają je, a wydając trzy zeszyty regularnie, to masz tego dużo na półce. A wcale nie jest chudsze, bo dają dużo dodatków. Mm. I nie jest wiesz, taka uboga półeczka, tylko jednak ten waliant się zaczyna rzucać w oczy. No. Ciekawe, no na pewno ktoś to wymyślił nie bez powodu, nie tak, że ej stary, wydawałem po trzy zeszyty, dobra, a tutaj walniemy wodę, jak w Back City. <śmiech> Piramidę, nie no, nie przesadzaj. Dokładnie. Natomiast jeśli, na Blad oczywiście czekamy, jak tak. najbardziej cały czas trzymamy kciuki za wydawnictwo kabu. Proste. natomiast są także inne rzeczy. Ja tak chwilkę tylko wtrącę, bo wydawnictwo Dango, które w ogóle jeszcze w naszym podcaście nigdy nie było wspominane, to jest wydawca mangowy. I zapowiedzieli na listopad mangę, która się nazywa Zbyt pijany na miłość. jej opis jest pierwszym opisem mangi od tego wydawnictwa, który sprawił, że w sumie być może dam szansę. To, to, to, to już i tak bardzo dużo, tak, jak to, na Krzyśka, nie, Nie, no, jak, jak na ja versus manga to jest bardzo, bardzo dużo, skoro rozważam. I to, to ma być manga o um, mistrzu, mistrzu sake, który z, e, tracił pracę za to, że był zbyt przyjacielski wobec klientów. Przez zbyt przyjacielski rozumiemy... Wchodzenie, zbyt wchodzenie im do łóżka albo coś w ten desej, no i w końcu traci pracę, traci dach nad głową i znajduje e, możliwość zatrudnienia w lokalu, w którym, którego właścicielem jest jedna z osób, które <śmiech> był zbyt przyjacielski wobec nich. Tak z, z opisu wygląda na rzecz, która może być m, komedią, pomyłek oczywiście z młotkami romantycznymi, bo... To jest, to jest taki gatunek z tego co udało mi się sprawdzić ale i tak jestem zainteresowany stron 200 cena okładkowa 2290 być może dam szansę jeszcze jeszcze zobaczę ale ale jestem zainteresowany natomiast Egmont no Egmont jak zwykle zapowiedział dużo i w tym w tych zapowiedziach, których jest dużo, jest też sporo rzeczy, które byśmy chcieli przeczytać, a, mhm. a nie do końca wiemy, który bank tym razem obrobić, bo to już trochę, trochę lipa trzeci raz ten sam, prawda? No więc od czego, od czego zaczniemy z Egmontu? Myślę, że od dwóch tomów najważniejszych rzeczy, jakich kiedykolwiek się ukazały, czyli tajne wojny z Marvela. Tak, pożartowaliśmy. Oczywiście chodzi o kaczora Donalda. Nie no, Aniel, znaczy ten kolejny ale też, też dwa tomy wychodzą nie? Twardy, miękki. się no. zatrzymaj tą karuzelę śmiechu. Tak, bo to... tak, bo ja, ja już wypadam powolutku z niej. Nie no, oczywiście Kaczogród Karla Barksa. Mm -hmm. To jest ten nasz numer jeden i numer dwa. Chociaż chyba egzekwu numer jeden, te dwa tomy. Tak. Zn znaczy oczywiście inne tytuły, które wychodzą tego w tym miesiącu też są warte uwagi, bo jest czwarty tom z Tu Naboi, jest Planetary i jeśli nie mieliście okazji czytać Planetary, to jest Ciężki komiks, mm. znaczy ciężki. Mm. Nie taki wcale łatwy w przyswojeniu, ale dalej świetny i się nie zestarzał. Co też no i zdecydowanie nie. A drugi tom Łasucha będzie. Mm. Startuje Palcoja. No, Hellboy tom piąty. Garfield tom drugi. Tak, tych, tych rzeczy, które się ukażą w listopadzie, które by nas interesowały. To jest naprawdę dużo, ale zdecydowanie przyznasz, że Kaczogród Karla Barsa to są te najbardziej wyczekiwane przez nas premiery mhm. i muszę powiedzieć, nie wiem czy mogę w sumie, ale najwyżej dostanę solidny ochrzan. Centrum Informacji Disneya, a w zasadzie osoba odpowiedzialna za, za ten komiksowy zakątek naszego internetu, czyli Radosław Koch, jest odpowiedzialny w Kaczogrodach za korektę. Więc I bardzo dobrze. Bo więc to tym, wtedy... tym, tym razem lipy nie będzie, bo to jest po prostu chodząca encyklopedia i no, patrząc na na przykład jak wychodziły Życie i Czasy Sknerusa, Makwacza i te notki na, na kaczej agencji informacyjnej, mhm. które się pojawiały wypisujące jakieś nieścisłości, złe tłumaczenia, czy coś, o to kurczę, to, to sprawiło, że tak długo się wahałem nad kupnem tego komiksu i w sumie dobrze się stało, że kupiłem dopiero to drugie wydanie. Mhm. Znaczy to ten pierwszy dodruk, no ale teraz skoro Radek będzie odpowiedzialny za korektę w, ty w tych kaczogrodach, no to ja jestem bardziej niż zadowolony, bo jestem absolutnie pewien, że dostaniemy dobry produkt. Bo na przykład przy stu nabojach jest, jest różnie z tłumaczeniem, Zwa zwłaszcza no jest, tam są pewne bardzo irytujące rzeczy od tłumacza. I na przykład gdy trzeci tom się ukazał, to po komiksowym internecie w Polsce krążył, ten, krążyło, krążył kadr, na którym tłumacz pomylił czasy, mhm. to tak żenująco dość, na, na, na tyle, że nawet ja, a nie jestem orłem z angielskiego, to już widziałem na pierwszy rzut oka, że, że czasy tutaj nie grają, więc to no, ró, różnie bywa, Są, to jest też taka pozycja, gdzie jest strasznie dużo slangu mhm. i z tym slangiem tłumacz też troszeczkę sobie nie radzi, ten, ten, nie wiem czy czytałeś Hawkeye'a z Marvel Now? Po angielsku. Aha, nie, ostatni tom Hawkeye po w naszym języku. Znaczy całą serię oczywiście tłumaczył Mar Martelly Szpak, ale w tym ostatnim tomie też jest, taka, jest taki motyw gangu ulicznego, który mhm. posługuje się takim slangiem i w w przypadku Hawkeye jest to tak świetnie przetłumaczone, tak zabawnie, gdzie widzisz tych, tych wielkich karków z bejsbolami mówiących do siebie ziom ziom ziom co, zamiast przecinków i to, to wypada śmiesznie. Zabawnie i taki jest cel przede wszystkim. A gdy w stu nabojach masz gangsterów, którzy non stop do siebie mówią psie, i to czuć, że to jest takie... Tak, i tak bezpośrednio przetłumaczone z dawg tak, pisanego tak. angielskiego. Tak I to jest takie... I i, Mordo. I, i, i, wiesz, I i to pada dosłownie trzy razy na stronę i to jest już w pewnym momencie irytujące. Aha. No, znaczy no, do, do slangu i... Slang trzeba umieć tłumaczyć. Mhm. No Marceli Szpak sobie świetnie poradził też w hip-hop antologii, która jest zbudowana na slangu, więc mm, ja z czymś miałem problem w skalpie. W skarpie miałem problem z tym, jak w kasynie było It's tight here. Przetłumaczone na ale tu ciasno, ale to zupełnie nie to slangowo znaczyło. Tak, wspomniałeś, no, w w bardzo możliwe. W którymś z poprzednich odcinków. No więc przy tych stuna, bo jak to się tak kurczę No ale z drugiej strony chęć posiadania tej serii po polsku, bo gdy mierzyłem się z nią po angielsku, to, to wysiadałem po prostu, bo mm -hmm. to już było do, dość ciężkie jak na mój nie, nie najlepszy angielski. No i chyba, chyba wygra ta, ta chęć posiadania kompletu po polsku. Ja jeszcze tylko może się wypowiem, nie mm -hmm. znam się, ale się wypowiem. No to e... róbmy to, co zwykle. <śleskujesz> Cieszę się oczywiście, że Kaczor Donald wychodzi, nie będę tego ukrywał, natomiast e... tutaj wiem, że Radek z komiksów Disneya podziela moje, moją opinię. Jest mi bardzo smutno, że w listopadzie nie wychodzi żaden komiks z myszką Miki. Mhm. Pomimo tego, że 18 listopada są 90 urodziny myszki Miki. To I na, nawet nie wiedziałem. To trochę jest słaba opcja, bo jest to rzecz nie do powtórzenia. W tym roku mamy jeszcze jedną bardzo ważną rocznicę, mhm. mianowicie w tym roku, bo to ogólnie się jakoś rozbiło na, na cały rok, ale w y, ostatniego dnia października, aka Halloween, y, na świecie są największe obchody tego. Jest tu 200 y, rocznica powstania y, potwora Frankensteina, bo mija 200 lat, w ogóle to jest kosmos, 200 lat mija od powstania y, tego opowiadania i na całym świecie są organizowane publiczne czytania całego, y, całej książki. No i zobacz jak ta postać się przebiła. Mm. No. A my idziemy akurat wtedy do teatru na retransmisję z National Theater A. potwora Frankensteina, co Benedykt Kukumberbatch gra o. doktora. O, o kurczę, to. To, to normalnie aż zazdroszczę. No, zapraszam, w Dąbrowie w Pałacu Kultury Zagłębia. 2,6 zł za bilet, więc. To, to faktycznie I to jest 19:30 chyba. Faktycznie niedużo. Nie nie. Słyszeliście? Jak nie słyszeliście, to Andrzej powtórzy w poście na Facebooku. To, tak, albo sobie cofniecie. Tak, magia. <śmiech> tak, <śmiech> to... tak, w sumie też można. Tak, przepraszam, no, to, to było takie małe wtrącenie odnośnie tego, że szkoda, że nie celebrujemy urodzin myszkiemiki Miki, pomimo tego, że nawet Vans zrobił specjalną kolekcję butów, plecaków i koszulek. Jedna koszulka jest tam mega dobra, ale. Ten kolejne wtrącenie, za to coś mi się obiło o uszy, że chyba jakiś album z naklejkami się na moment pojawi. Z myszkomikiem? Tak, tak, bo te, widziałem, że w najnowszym numerze Kaczora Donalda, tego miesięcznika kioskowego, którego już nie ma w ruchu, bo, bo w ruchu już obecnie nic prawie nie ma. Mm. Bo ruch jest w drugiej lidze. E. Oj, ale nas zabiją teraz. <laughs> w każdym razie w kioskach ruchu nie ma Kaczora Donalda, ale widziałem w Empiku, Przechodząc obok przez szybę, oczywiście, widziałem. Bardzo to, dobrze. Że, że oprócz, jak, oprócz gadżetu standardowego jest jeszcze dodana saszetka z naklejkami, i z tego co widziałem. Na, właśnie na, znowu na centrum y, Komiksu Disneya jest, jest chyba, na pewno za granicą się ukazały mm, albumy do wyklejania, do zbierania naklejek. no to przypuszczam, że skoro w polskim kaczorze Donaldzie dodano saszetkę, to nie po to, żeby sobie kupić francuski album, prawda? Tak, tak mi się wydaje, że, <grym>, że w Polsce też lada moment się ten album pokaże. Może nawet będzie zbierane, zobaczymy. Chociaż pewnie nie. No, to znaczy, wiesz, fajna postać, a jedną, jest, co dostaliśmy, to kawa bo która była przepięknie narysowana, była ciekawa, była trochę zbyt skrajna politycznie, nawet, nawet jak na nas, mhm. ale no to, to jest mimo wszystko postać, która ma za sobą bardzo ciekawe komiksy. I więcej nie powiem, bo nie wiem o tym za dużo, tylko czytałem fajne i mi się podobały, więc. Mhm. Szkoda. Więc w sumie faktycznie szkoda, ale za to w listopadzie pokaże się Wznowienie Blixa i Żorżety. A to fajnie. To jest te, też bardzo fajna rze rzecz od wydawnictwa Kultura Gniewu. Autorem jest oczywiście Krzysztof Owedyk i to będzie 216 stron. Tutaj przeglądam sobie obecnie hmm, ale Aleje komiksu i niestety tutaj nie jest podana cena, ale być może zaraz się przeklikam do sklepu Gildi, daj mi, daj mi sekundkę. No, no. W każdym razie to jest rzecz, na którą bardzo mocno czekam, ponieważ no, od Krzysztofa e, praktycznie wszystko w ciemno absolutnie, przeklikałem się na e, sklep Gildi i tutaj też nie widzę ceny, więc... Więc no cóż, może jeszcze nie została ogłoszona albo ty sprawdzisz w jakimś lepszym internecie. Natomiast, natomiast drugą rzeczą z Kultury Gniewu, która jest zapowiedziana na listopad jest Wielki Zły Lis i to jest kolejna rzecz skierowana dla młodszych odbiorców, a ponieważ Kultura Gniewu wydaje bardzo fajne rzeczy dla dzieci i młodszych odbiorców, więc tutaj też jak najbardziej wypatruję tego komiksu. Nonstop Komiks ma bardzo fajny pakiecik na listopad. Mnie bardzo cieszy czwarty tom Odrodzenia, bardzo mnie cieszy czwarty tom Zabij albo Zgiń. Bardzo... Nie ma ceny nawet na stronie Kultury gniewu podanej. Więc... Mm, no to czekamy w takim razie na ogłoszenie, ale w listopadzie zdecydowanie tą największą EO premierą. Są... I Be... faktycznie największą. Tak, będzie pierwszy tom Zbira. 119 zł cena okładkowa. Tutaj yy, to będzie naprawdę konkretny kolos bo to jest 500 stron. Twarda okładka yy, oparty jak rozumiem na wydaniu Library Edition, który ty posiadasz i tak. co możesz o nim powiedzieć? Um, trzeba i, i ja jestem osobą, która nie potrafi znaleźć dobrego miejsca na czytanie. W sensie ja się ekstremalnie wiercę, bo mhm. nic w po dłuższym czasie nie jest dla mnie wygodne. I ten komiks to bardzo utrudnia, ponieważ e, można po nim o, o nim powiedzieć dużo dobrego, natomiast nie to, że jest bardzo mobilną pozycją, bo jest kawałem kloca po prostu i najlepiej jest albo trzymać go na nogach, albo na jakimś blacie tak naprawdę i mimo wszystko jest przepiękny, oczywiście. Mhm. Jak ja pamiętam jaki był z tym dramat, że, że w katalogu była niby niższa cena? Tak, tak. I ludzie tam pisali komentarze, że no ale to y, powinniście się przyznać do błędów i puścić w takiej cenie. I tak, bo... y, y, y coś tam, bo... że to nie fair zachowanie. Myślę że sobie, że to oni napisali, że będzie za, y, nie wiem, za 99, a on będzie za 199, że jest takie oburzenie. On jest dwie dychy droższy. Mhm. No ale wiesz, to są ludzie i ludziska. Ja, A, ci, ja ci wspominałem o e, historii z fanpage'a wielkiej kolekcji komiksów DC. Ja, jak przeczytałem prywatną wiadomość od jakiegoś e, Fana? człowieka z Warszawy, mieszkańca stolicy, e, który napisał po premierze pierwszego tomu kolekcji, czyli to już dawno było, A, że ten komiks tak, tak. śmierdzi i on się czuje oszukany i powinni, powinniśmy w ramach zadośćuczynienia drugi tom wysłać mu za darmo. Więc są ludzie i są ludzie. No nie da się ukryć. tak. Nie, nie, no, da, się, nie da się ukryć, że obaj pisa... pracowaliśmy w handlu. Ja dalej pracuję. Więc tak. no, z, z, takie rzeczy to już się człowiek uodparnia na, na pewnym momencie, ale, ale jednak wciąż to bawi. Ale i denerwuje zarazem. Czytałeś na goglach komentarze y, urzędu skarbowego? To jest dopiero znaczy, nie, Ja najczęściej czy znaczy najczęściej, bo ostatnio czytałem na Google, na Google komentarze dotyczące poczty, z której korzystam, mm -hmm. która ma półtorej gwiazdki, no, wydaje no, no, się, a, a jakiś, no. no wiesz, i po prostu ludziom przeszkadza wszystko, nie? że otwarte za wcześnie, zamykają za wcześnie, nie wiem, są dwa okienka, więc czemu nie ma osiem, i, no wiesz, no komentarze. Ale to jeszcze jeśli chodzi o komentarze, jak jechaliśmy teraz na wakacje, mm -hmm. a, no i ja padłem na głupi pomysł, sprawdziłem sobie hotel w internecie. No i ocena dwa. Myślę sobie, oj, oj. Oczywiście stres, bo ja jestem strasznym napinaczem i, i, i strachulcem o wszystko. I czyta, zaczynam czytać komentarze, a tam jest Długo stoi się w kolejce po drinki, na plaży idzie się 15 minut, więc musiałem siedzieć na basenie. Myślę sobie, dobra, to w takim razie nie muszę brać pod uwagę tych komentarzy. Dramat. Ach, no, coś tak, no? Natomiast co do zapowiedzi, to jeszcze w listopadzie Nonstop Comics wypuści pierwszy tom Royal City, czyli kolejna rzecz od Jeffa Lemira, tym razem i pisana i rysowana przez niego i jest to bardzo fajna rzecz oraz Ghost Money. money. To będzie też money. Te, money, To będzie też w twardej oprawie, 99 zł cena okładkowa, to jest coś europejskiego e, i no jeszcze dokładnie nie, nie, nie przyglądałem się tej pozycji, ale no, non stop komiks jak dotąd wyrobił sobie na tyle dobrą opinię u mnie, że, że wierzę. Ale to ma przepiękne okładki. Mm -hmm. Ojejku. A oprócz okładek, bo widzę, że szybko wygooglowałeś jakiś opis szybciutki, bo tutaj na no, alei komiksu niestety nie ma opisu. czy czekaj, bo zachwycam się okładkami. Tak graficznie jest to zdecydowanie fajna rzecz to muszę potwierdzić tutaj rysownikiem jest Dominik Bertail. Mm -hmm. I premierę miało w sierpniu 2017. Jest koniec roku 2020. Drużyna wojskowych weteranów zostaje wysłana żeby zbadać fortunę, która Została zbudowana na prochach 11 września. A, a jest tak duża, że mogłaby zaszkodzić globalnej ekonomii. Ich głównym celem jest piękna e, młoda miliarderka. E, która bardzo łatwo przekracza strefy czasowe. Hm. Z jakiego języka tłumaczyłeś teraz? Na szybko? Z angielskiego bardzo okay. dziwnie to przetłumaczyłem. Okay. Y już, już się dziwiłem, że znasz francuski, albo coś w tym desenie, nie nie, nie, bo nie wiedziałem to... o tym. Chciałbym znać francuski, ale go mm. nie znam. Mm -hmm. Tak czy siak, e, jeśli chodzi o... Dobrze, że są rzeczy, których nie znamy, bo gdyby, były, gdyby ukazywały się tylko rzeczy, które znamy, to byłoby w sumie słabo. Mm -hmm. Bo byśmy nie poznali wielu dobrych komiksów, tak jak jeden, o którym dzisiaj powiem. Tak jest. Natomiast... Znaczy jeden, wszystkie, o których dzisiaj powiem są dobre, więc... Ale jedyne jest wybitne. Natomiast je, jeśli chodzi jeszcze o zapowiedzi, to już tak na sam koniec. Wydawnictwo Sideka, które jest bardzo ciekawym wydawnictwem, jeśli chodzi o na, nasz rynek, bo e, przypomina o tym, że w ogóle jeszcze istnieje raz na pół roku. Ale, z Daredevila to oni? Tak, tak, okay, to oni. Byli, ale właśnie oprócz tego Dardewila, z którego cały czas wszyscy drą łachy, to jednak jakby nie patrzeć, wszystko co zapowiedzieli, to wydali. Więc e, zapowiedź na 26 listopad tego roku, pierwszego tomu Bruno Brazil, e, autorstwa Grega i z rysunkami William Avansa 216 stron, dość duża cena okładkowa, ale ponosi jest to też bardzo, bardzo fajny komiks, cena okładkowa 139,90, no i... Prawdopodobnie to się ukaże. Oprócz tego Sidka jeszcze zapowiedziała na, na ten listopad detektyw Ruffington Event i to też jest rzecz, którą bardzo dużo osób gdzie chwaliło też rzecz Andreasa, mhm. a że oni tam tych, tych koziorożców na, na wydawali dużo, to można powiedzieć, że, <laughs> że jest to naturalna kontynuacja. Mhm. Twór, pokazywania twórczości tego autora no i jeżeli się terminy nie rozjadą no to w listopadzie pojawią się te dwa komiksy zapowiedzi oczywiście jest więcej podejrzewamy że pojawią się kolejne bo na przykład nie ma tu nic od Timofa nie ma tu nic od muchy na listopad więc pewnie coś się jeszcze pojawi no ale też od wydawnictwa Ongrys pojawi się bardzo dużo blanków. Tak, tak, ale to już to było w październiku. To był październik. Tak, to był październik 20. Ile ja tam naliczyłem? 24 chyba blanki się pojawiły? No więc dla osób, które lubią y, zbierać y, rysografy od twórców, no to y, okazja jest naprawdę konkretna. Y, natomiast jeśli chodzi już o rzeczy pozakomiksowe, przynajmniej na momencik, odchodzimy od komiksów, y, Dzisiaj rano obudziłem się, stwierdziłem, trzeba wstawać, bo już prawie 12. Nagrywamy w sobotę? Tak. To trzeba, też jest ta, ta, ta, i jedna rzecz. Tak jest, trzeba, trzeba wstawać już prawie 12 rano, więc yy, zajrzałem na, na Facebooka, okazało się, że Luke Cage, Netflixowy Luke Cage serialowy został skasowany. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, parę dni temu, także Iron Fist Netflixowy został skasowany. I oczywiście bardzo szybko pojawiły się dwa obozy. Jeden obóz taki większy i który podobno ma zaufane źródła mówiący o tym że Disney chce w ogóle wszystkie se seriale Netflixowe powoli wygasić znaczy te Marvelowe seriale uh -huh. Netflixowe powoli wygasić no i przenieść przenieść to na swoją platformę streamingową którą kiedyś tam planują uruchomić. I na razie padły te dwa powiedzmy najsłabsze seriale. Jest też z kolei opcja, że być może padły akurat te dwa seriale, bo być może się pojawi Heroes, e, heroes, for, heroes. Hire. heroes for Hire. Jeśli no. nie, nie kojarzycie tego konceptu, to to jest komiks e, dość klasyczny z Marvela, w którym właśnie Luke Cage i Iron Fist zostali tytułowymi bohaterami do wynajęcia, mianowicie żeby Ktoś zauważył, że w sumie przydałoby się zarabiać pieniądze na rachunki i na jedzenie i tak dalej. Więc oni po prostu zaoferowali swoje usługi superbohaterskie, no tylko że do wynajęcia. Nie że, tak, mm -hmm. nie, nie, że tak za darmo. No i tym, nie <śmiech> że, <śmiech> nie, że no <śmiech> i tym, do CV pracowali sobie Tak I w, w tym komiksie właśnie się narodził taki, jak to się mówi, bromance tak? pomiędzy tymi mm -hmm. dwoma postaciami, który trwa do dzisiaj, bo bardzo wiele komiksów z ich wspólnymi przygodami cały czas się ukazuje. I cóż, ja, ja co prawda jeśli chodzi o serialowego Luka Cage'a i serialowego Iron Fist'a, to nie dałem rady z pierwszymi sezonami. Mi się pierwszy sezon Luka Cage'a bardzo podobał, drugiego nigdy nie obejrzałem. Mm -hmm. No jest to logiczne jak najbardziej. Natomiast gdyby zapowiedziano te, faktycznie te Heroes for Hire, to prawdopodobnie nawet bym się nie zainteresował jakoś szczególnie mocno. Ale na co, co wskazuje na to, że te dwa seriale się być może połączą w jeden, to jest to, że zarówno Netflix, jak i aktorzy z Iron Fista po ogłoszeniu za kasacji tego serialu zapowiadali, że oni wrócą, ich postacie wrócą. No to gdzieś wrócić muszą, no chyba. Chyba, chyba że chy Defenders. Chyba że Defenders właśnie, no ale to, to, by, było, to by było złe. Już raz było złe. No właśnie byłoby drugi raz złe. Chociaż z drugiej strony podobno drugi sezon Iron Fist jest o niebo lepszy od pierwszego, ale to też chyba jakoś szczególnie to wielkie osiągnięcie nie jest. W... Lepszy od gorszego to nie jest dobry przykład. Natomiast w chwili obecnej, gdy nagrywamy, zapewne wiele osób siedzi przed ekranami swoich monitorów bądź telewizorów i ciśnie kolejne odcinki z trzeciego sezonu Daredevil'a. Masz zamiar obejrzeć przecież. Tak. Wspom obejrzałeś pierwszy, czy mi się wydawało tak, obejrzałeś pierwszy. <gry> tak, obejrzałem wczoraj pierwszy odcinek trzeciego sezonu Daredevil'a mm -hmm. i, i niestety byłem zbyt rozkojarzony tym, jak Mord Cinder jest dobrym komiksem. I, I o niczym innym nie byłem w stanie wczoraj myśleć, co trochę utrudniało życie, bo dzisiaj miałem pracę rano, ale ogarnąłem. A... To może o, o Morcie Cinderze może tak. Możemy zacząć od Morta Cinderze no, oczywiście. Skoro, skoro już jesteśmy przy tym temacie. Jest komiksem wspaniałym, wybitnym i należy nim wytapetować pokój. To, to jest... No, próżno mi szukać ale, jakich, ale to... jakichś pochwał, bo nie istnieją w językach ludzi, ani entów, ani elfów i coś tam, coś tam. Nie no, w sumie szkoda by było jednak targać ten komiks, żeby nim wyplakatować pokój. Kupić więcej. Kupić więcej, ale to wciąż jednym by trzeba było zniszczyć. Jak? Bo tak można, tak nie można. Jesteś kolekcjonerem, czy jesteś śmieciem? Nie, bo odwróciłem się i popatrzyłem sobie na szuflady, które mam wyklejone komiksami, które pociąłem. No, Ty, ty jesteś. Bez, bez, nie masz duszy. Pójdziesz tak, do piekła. Tak, to, to. Pójdziesz do piekła. Bez duszy? No, Nieważne. E, tak czy. Ja tam się nie znam. Tak czy jak? E, czy autora kojarzyłeś wcześniej rysownika? Nie, absolutnie. Alberto. Breczka. Miejmy nadzieję. Tak, e, argentyński e, rysownik, a scenariusz Hector German Osterheld. Miejmy nadzieję. E, Komik zapowiada właśnie o Morcie Sindarze, o mężczyźnie, który wraca do życia ciągle. I. Chodzi już po tym świecie z pewnymi przerwami na śmierć od zamierzchłych, zamierzchłych czasów. A tutaj spotyka Ezra Winstona, który jest antykwariuszem i pomijając wstęp, większość z tych historii to jest jakiś przedmiot, który posiada właśnie Ezra jako antykwariusz, a Mord opowiada jego dodatkową historię, przy której oczywiście był. Bo wraca non stop do życia. I tak dobrego komiksu przygodowego z elementami horroru, jak jest zresztą opisane. Nie wiem kiedy czytałem tak naprawdę. Szczerze historią się chyba tak nie jarałem takim odkryciem mm. dla mnie, mimo że to jest komiks, który ma już swoje lata i dobrze, że w końcu ukazał się w Polsce. Mm -hmm. e chyba taką fascynację ostatni raz miałem, kiedy odkryłem Lovecrafta, wiesz? A było to dawno temu. Dawno temu, zdecydowanie. Chociaż nie jest, żebym był jakoś ekstremalnie stary, jestem tylko trochę, powiedzmy. Bliżej Mamy niż Mamy tyle lat, na ile się czujemy. oj, To jest gorzej niż myślałem, <grym> <grym> Mort Cinder ukazywał się w latach 1962-1964 w argentyńskim tygodniku komiksowym Mysterix. I. Tutaj była różnica formatu, bo większość komiksu jest w formacie pionowym. Mhm. Natomiast ołowiano ocy jako pierwsza część komiksu, bo jest podzielony jakby na te rozdziały, które się zamykają, żeby też łatwiej było to czytać i ogarnąć w całość, jest poziomy. I jak ogólnie nie mam problemu z poziomymi komiksami, to jednak jak są szyte na boku, to, to łatwiej się czyta. Mhm więc pierwszy rozdział, który ma tam 50 parę stron wymagał trochę więcej inwencji. Natomiast później jest już cały czas pionowo, więc wygodne. Znaczy nie chodzi o to, że się gorzej czyta, tylko czytanie czegoś, co jest poziomo, a jest szyte po dłuższym boku jest po prostu niewygodne. Oczywiście inaczej było w przypadku Janina Szubór, kiedy komiks co jakiś czas tylko obracaliśmy, mm -hmm. Wie, więc to nie, nie, nie będę porównywał z tym. Wci wciąż mi się to bardzo podoba, to obracanie komiksu, które tam było. Mm -hmm. I że było powiedziane wcześniej, że następna strona, pamiętaj mm -hmm. żeby obrócić, ja mm -hmm. proszę, proszę, żebyś sobie nie zepsuł czegoś. Uh, komiks jest czarno biały, ale rysownik tak pięknie operuje tuszem oddając tak dużo tego cienia, tak samo jak Miniola obecnie, który zalewa wszystko i tam są czerwone kropki <grystanie> zamiast postaci, to tutaj co było w posłowie opisane, że, że córka autora mówiła, że on czasem malował tylko przy świeczce, żeby dobrze oddać to, to, to niewielkie światło. Mam nadzieję, że nie ośle od tego. No, no, właśnie no. właśnie ja też <grystanie> tak o tym pomyślałem. <grystanie> mówię, kurczę. Natomiast to, że ten Styl jest mimo wszystko spójny, a kadry potrafią się bardzo od siebie różnić i ukazanie tej ciemności czy to mamy w jakimś pomieszczeniu, czy w lesie, czy to są jaskinie, czy mamy po prostu zbliżenia na twarz – no co, coś niesamowitego i robi ogromne wrażenie i fakt, że powstał w latach 60. No, I tyle, żeby, żeby być dokładnym 56 lat od powstania, mhm. ukazał się ten komiks w Polsce. I jak on wygląda, to, to tak. tak jakby... Wygląda dalej niesamowicie mhm. i y, historia jest nadal, nadal super. Bo jednak jak czytamy rzeczy, które powstały w tamtym okresie. Czasem nawet jak rozmawialiśmy ostatnio o Domanie, który narysowany jest świetnie. Mhm ale sposób narracji się trochę zmienił i inaczej tak. już go odbierasz. Nie? Bardzo trącił myszką ten komiks dla mnie podczas, podczas lektury. Scenariuszowo. Tak, tak. Natomiast tutaj wszystko, wszystko jest super. I no bo, przepraszam, taki drugi mój przykład komiksu, który wcale nie, nie ukazał się w latach 60. ale tak paskudnie się zestarzał, że ciężko go było czytać. To był kryzys na nieskończonych ziemiach. Bo, mm -hmm. bo to jest komiks przełomowy, wtedy to było coś niesamowitego, ale po tych 40 około latach go czytać po polsku, te ściany tekstu, tą toporną narrację, no po prostu było mega ciężko, natomiast Mort Cinder, no to było, no, zupełnie nie wygląda to jak komiks i nie czyta się go jak coś, co powstało 50 ponad lat temu. Mm -hmm. I tak samo ten w ogóle pomysł na um na ten duet, bo jest opowiedziany jakby z perspektywy właśnie tego Ezra Winstona. Trochę jak Sherlock Holmes, wydaje mi się. Tak jak Watson wszystko zapisywał, mm. o co, co robił Sherlock, to tak tutaj Ezra opowiada o tym, co robił Cinder. i fakt, że duet twórców mógł spokojnie skakać gdzie chciał, bo, bo może być i więzienie w Stanach Zjednoczonych, i bitwa pod termopilami, i jeszcze różne biblijne wydarzenia. E, czy tam jakieś lata 20. Wszy, e, znaczy zaraz po wojnie, tam lata 60. E, no to nie tak zaraz, nieważne, e, różne wydarzenia i wszystko, wszy, wszy, wszystko jest spójne. Scenarzysta miał pomysł na historię i po prostu mógł go napisać i, i tak pasowało do wszystkiego, nie było żadnego błędu logicznego, to jest chyba coś pięknego, na co może sobie pozwolić scenarzysta przy takiej serii ciągłej. Teraz tak się zastanawiam. Znaczy, zastanawiałem się już, gdy ja czytałem Morta Cindera i... Taka głupotka, bo kojarzysz w DC Comics jest postać Resurrection Mana, który mm -hmm. no, tak się miał dwie serie, które nikogo w sumie nie interesowały. Ale Ta taka, stara była fajna. Ale taka postać generalnie jest, i tak się zastanawiałem podczas lektury Morta Cinder'a, czy być może jakaś inspiracja nie, nie wyniknęła. Może tylko, że Resurrection Man za każdym razem, kiedy wracał do życia, dostawał inną supermoc. Tak, tak, no, bo to w końcu był jednak komiks superbohaterski. Mhm. Najbardziej ale po prostu sam, sama koncepcja postaci, która jest śmiertelno-nieśmiertelna, tak, mhm. tak, tak, tak, tak, powiedzmy, po prostu mi się skojarzyła. Nie, nie wiem, czy to jest jakieś, jak, jakaś faktyczna inspiracja. Myślę, że jakby powrót do życia jest ogólnie ciekawy, wiesz? Mhm. Y I mógłby być wykorzystany, a tu jest po prostu dobrze wykorzystany. I to, jak ten Mort Cinder wygląda, że. On też się cerą wyróżnia jakby od wszystkich. Wygląda zupełnie inaczej niż pozostałe postaci. E, pomina, po, już nie mówiąc o tym, jak Alberto Breccia – no, mam nadzieję, że coś tak wymawiał. Mogłem wcześniej sprawdzić, ale no, jestem idiotą. E, on tak niesamowicie maluje oczy ludziom, e, że te twarze, te zbliżenia, kto, y, które są, są niesamowite. Te, y, wygląda jakby te oczy były ukryte w takiej Wyschniętej, zapadniętej ziemi. Ba bardzo często, co jakby jeszcze bardziej podkreśla fakt, że Mord Cinder prawdopodobnie jest starszy od torfu e, sam z siebie. E, no, piękne są te kolory. E, nie czyta się tego łatwo. W sensie to nie jest tak, że le lecisz, lecisz i walisz kadr za kadrem, kadr za kadrem, kadr za mm. kadrem. Tylko tak mm, forma, w jakiej jest napisana, zmusza cię jakby do celebrowania lektury. To jest takie wyższe przeżycie, jak czytasz Morta Sindera <gry> dla mnie. Fa na naprawdę zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Czasem miałem skojarzenia z rysunkami Willa Einsnera. Nie tak bezpośrednio, no bo jednak tu trochę, trochę inny styl. Ale jakieś takie społeczne rzeczy, czy tam miasto jak było narysowane, to mm -hmm. trochę mi się z Nowym Jorkiem kojarzyło. Y znaczy nie, że z Nowym Jorkiem i Leinsnera, oczywiście. Mhm. Nie jako miasto z miastem. Mhm. Świetną ro robiło robotę, i straszne rzeczy w ogóle się wydarzyły. To znaczy, no, Alberto bracia e, zmarł, natomiast e, scenarzysta został uznany za ofiarę reżimu. i Jak go kiedyś z domu zabrali, to już zniknął razem z całą rodziną. Mhm. Także Oprócz tego, że dowiadujemy się o ludzkiej tragedii, to jeszcze e, dostajemy cudownie napisany komiks przygodowy. Taki trochę lovecraftowski. Bardzo celnie jest napisany z tyłu okładki przed Majkiem Mignolą. Darowałbym sobie przed Frankiem Millerem, bo. <grym> tak, no. E, był Breccia bądź Breccia. Mhm. Dobrze, Cudowny komiks, a jeśli chodzi o w ogóle o cenę, która jest za takie wydanie, bo ono jest fest grube, pięknie wydane, jak, jak duża książka, 240 stron, są biogramy, jest posłowie, jest wstęp i jest kawałek scenariusza, który nigdy nie został narysowany i, i to kosztuje 6 dyszek. Można, można, a nawet trzeba. Jak rozumiem, tak? E, tak, Mordcinder e, na bank będzie jako jedna z najlepszych rzeczy pod koniec roku, przeze mnie wymieniona. Właśnie chciałem o to zapytać. Bardzo często to mówimy, to muszę przeanalizować. <grym> co będzie I, właśnie I właśnie dlatego ja sobie w lipcu zrobiłem pliczek na komputerze i go co jakiś czas aktualizuję, żeby. żeby e, Musimy lepiej kategorię w tym roku przemyśleć. No ja na razie sobie wypisuję po na liście kategorii Popro zeszłorocznych, ale mm -hmm. ma, mam, je, mam jedną rzecz, którą Sęcią bym tam dołożył, ale to jeszcze jest kwestia omówienia. Mamy dopiero końcówkę października, e, drugą połowę października, do końcówki jeszcze troszkę zostało. Natomiast e, ja mam w rękach teraz mangę, o której w grudniu też prawdopodobnie coś wspomnę. E, nie no, żartuję, m to chociaż nie? może nie. W moje ręce, już tydzień temu przy tym odcinku Zinowym, tak wspomniałem, że z śląskich targów książki wróciłem z dwoma komiksami, z trzema komiksami. Jednym z nich było, są byli chłopacy z XX wieku, chłopaki z XX wieku, autorstwa Naoki Urasały i to jest autor, którego... W Polsce powinniśmy, powinniście I to jest dobrze powiedziane Powinniście kojarzyć Z lektury Monstera A także z lektury Pluto Obydwie te mangi ukazały się Oczywiście nakładem wydawnictwa Hanami I Chłopaki z XX wieku Również to jest wydawnictwo Hanami Tą pierwszy objętościowo jest naprawdę potężny ponieważ mamy tutaj ponad 400 stron lektury i powiem szczerze tak jak przed nagraniem ci powiedziałem mam wrażenie jakbym przeczytał dopiero wstęp do właściwej historii ale za to jaki to jest kurczę fajny wstęp to jest aż, aż ciężko ciężko powiedzieć ciężko ująć w słowa no i jako że w tym roku jeśli chodzi o mangi to jestem bardzo zachowawczy i trzymam się tak na dobrą sprawę trzech cykli tylko i są to jest to saga winlandska, jest to dziewczynka w krainie przeklętych i jest to Dragon Ball Super chociaż może nie powinienem o tym głośno mówić bo ta manga jest badziewna no i teraz właśnie na pewno przyjdzie do, dojdzie do tego czwarty tytuł właśnie chłopaki z dwudziestego wieku ponieważ jestem absolutnie zadowolony z tego co przeczytałem tutaj główna intryga kręci się wokół pewnego symbolu symbol ten yy, Pojawił się na świecie, tak to ujmijmy, gdy grupa dzieciaków bawiła się w swojej bazie. Chyba każdy miał swoją bazę jak był mały. E, te, tak przypuszczam i to jest to uniwersalne e, kulturowo. E, po prostu grupa dzieciaków w swojej bazie stwierdziła, że zrobią swój symbol, który będzie dla nich ważny. E, oczywiście gdy, gdy dorośli to, to że ta rzecz się zatarła, także w pamięci, bo później po latach się okazało, że nie, nie wszyscy o tym w ogóle pamiętają. A symbol okazuje się dość ważny, ponieważ w roku 1997, tuż przed nadejściem nowego tysiąclecia, pojawia się ktoś taki, którym, kto nazywa się przyjacielem. Jest to dowódca pewnego kultu religijnego, chociaż ciężko to tak jednoznacznie określić i on się posługuje tymże właśnie symbolem. Przyjaciel jest... Jak się okazuje, bardzo niebezpieczną postacią, która ma ogromne plany względem świata. No i wychodzi na to, że tylko ta grupka dzieciaków, którzy teraz już zajmują się normalnym dorosłym życiem, jest w stanie powstrzymać przyjaciela przed, przed realizacją jego bardzo złych zamierzeń. Oczywiście nie, nie wiemy, kim jest przyjaciel, dostajemy pewne jakieś... Ale możemy podejrzewać, że wcale nie jest przyjacielem. Tak, tak. Do, dostajemy pewne, pewne wskazówki. Podobnie jak, nie wiem, czytałeś Monstera? Tego samego autora? No to, po ty, tym ta... jak mi poleciłeś, bardzo mi się tak, podobało. Tak, tam było, że w, pie, w pierwszym, drugim tomie tożsamość tego zabójcy była taką ogromną zagadką, a gdy w końcu poznaliśmy jego imię i nazwisko, to nic się w sumie nie zmieniło. To wciąż była duża zagadka. I tutaj podejrzewam, że w końcu się dowiem kim jest flash. <grym> I tutaj, tutaj, się, tutaj podejrzewam, że m, e, będzie dość podobny sposób prowadzenia narracji, ponieważ na, sama tożsamość przyjaciela, która jest dość istotna, wydaje mi się, że nie jest aż tak kluczowa. E, ale bardzo fajne w pierwszym tomie jest to, że poznajemy tych głównych bohaterów, którzy są po prostu totalnie zwyczajnymi ludźmi. To nie są, wiesz... Ludzie, nie wiem, którzy są miliar, milionerami, latają po mieście w, czy w przebraniu nietoperza, czy latają w jakiejś super zbroi. Głównym bohaterem takim, tym najbardziej głównym bohaterem, bo tutaj jest dość duża ilość postaci pierwszoplanowych, ale ten najbardziej wybijający się, to jest po prostu chłopak, który sprzedaje w spożywczaku i zajmuje się dzieckiem swojej siostry, która... Za, która zaginęła i użera się z wiecznie marudzącą matką. Jego przyjaciele też nie, nie zajmują się czymś szczególnie istotnym w życiu, znaczy tak z punktu widzenia globalnego, powiedziałbym, ale to wychodzi na to, że to oni, od nich będzie zależał los tego świata. Fajnie na oki Urasała rozwija tą, tą fabułę na tych postaciach. Zaczyna nam, mi przynajmniej zaczęło tak dość szybko, można powiedzieć, zależeć, zaczęły mnie obchodzić ich losy, nawet jeżeli oglądaliśmy po prostu jak siedzą i piją piwo i wspominają stare czasy, to to było takie... To było takie sentymentalne dla mnie również, bo pomimo tego, że jest to manga, która się dzieje w Japonii oczywiście, to jednak, no tak jak wspomniałem, no ta baza w krzakach, jakieś tam zabawy z, z kijkami, po prostu bieganie po, po, po placu, jak to się mówi, czy po polu, w zależności gdzie, gdzie się mieszka, prawda, no to to jest tak, taka rzecz, którą ja też przerabiałem. Mhm. Ty też pewnie przerabiałeś, tak, mnóstwo ale... osób to, to przerabiało i to, to, to się... To, Dociera do mnie jako do zbiorcy. No. Ale wydaje mi się, że to jest tak samo jak, wiesz, żaden z nas nie wychowywał się w Berlinie Wschodnim, a tak. w Kinderlandzie Mavilla da się odnaleźć. Tak, tak, też jak najbardziej. No, ale to, tam, było, tam było też takich dużo uniwersalnych rzeczy, jeśli chodzi o um, bycie dzieckiem, bo właśnie to, to mi się podoba, zarówno w Kinderlandzie, jak i w chłopakach z XX wieku, że to dzieciństwo jest takie znajome. Nawet niezależnie od tego, czy właśnie jest to Berlin Wschodni, czy jest to, e czy jest to Tokio, czy jest to jakiś dupie w Zabrzu. <grym> czy to po prostu te, te, te pewne elementy dzieciństwa, ta fascynacja podobnymi rzeczami, mm -hmm. no, takimi głupotami jak nie wiem. Pierwsza gazetka typu świerszyk, i wiesz jakie to emocje powiedzmy w grupie nastoletnich chłopaków mogło wywołać, no to, to myślę, że wiele osób kojarzy takie rzeczy. Albo nie wiem, jakiś, jakiś, nie wiem. Pierwszy. Jak się okazało, że ktoś wyrzucił na makulaturę niedaleko szkoły to o, właśnie, No właśnie, coś, coś ten, coś ten Bardzo mi się podoba to, jak zawiązywana jest powoli ta, ta główna fabuła, bo mhm. tutaj wydarzenia nie pędzą przed siebie. Mamy takie przeskoki czasowe do przodu do tyłu mamy dużo retrospekcji z czasów szkolnych właśnie tych, tych chłopaków i to, to się wszystko fajnie splata w pewnym momencie ale w taki sposób że nie daje to nam absolutnie żadnych odpowiedzi tylko sprawia że chcemy czytać dalej. Mhm. Ja no, Hanami wydaje swoje mangi bardzo charakterystycznie bo to nie są tomiki po, po 160 stron najczęściej oczywiście bo i takie też się zdarzały tylko są to takie solidne klocki i tutaj tak jak wspomniałem wcześniej 400 parę stron i ja chcę więcej. Ja chcę już, już więcej, już natychmiast. Wiem, jestem świadom tego, że e, parę miesięcy będę musiał poczekać, jak najbardziej, mhm. ale będę czekał i będę trzymał kciuki, żeby jak najszybciej się udało, bo po prostu historia mnie wciągnęła masakrycznie. Co przy mangach nie, nie jest takie oczywiste, dla mnie przynajmniej, bo e, nie wiem, czy wspominałem kiedyś o, o, o mojej takiej wyimaginowanej zasadzie trzech tomów. Że jeżeli pierwszy tom mnie nie przekona, a mangi są stosunkowo tanie, bo i za 15 zł idzie je kupić jak wiadomo gdzie poszukać, no daje szansę na drugi i trzeci tom. Jak po trzecim tomie dalej nie czuję się za, zahipnotyzowany, to po prostu to olewam, dlatego czwarte, 95% mang, jakie czytałem nie wyszedłem poza trzeci tom. A tutaj podejrzewam, że no ja już jestem absolutnie zakochany. Nie wiem ile chłopaki z XX wieku mają w sumie tomów, ale ile by miało nie być. Będę zbierał, będę kupował. i Mam nadzieję, że będę zachwalał, bo ten pierwszy tom jest naprawdę, jest naprawdę cudowny. Natomiast jeśli chodzi o warstwę rysunkową, co przy mangach często pomijamy, chociaż nie wspominamy tutaj jakoś szczególnie dużo o mangach, to jednak nie jest to jedna z tych rzeczy, które bym określił mianem no, wygląda jak każda inna manga. Mm -hmm. Jednak jest charakterystyczny. Jednak styl. w przypadku Naoki na Urasały urasały jest, jest taki bardzo charakterystyczny styl. I mm, wyrobiłem już sobie taki nawyk, że oglą oglądam mangę i widzę ten, jakikolwiek rysunek i wiem, że to jest ten, ten autor. I w przypadku twórców mang dla mnie to już jest naprawdę bardzo dużo. No i Podobało mi się. Du dużo takich e, większych tomów, e, nie, nie tomów, tylko ob obrazków na całe strony, bardzo fajnie pokazane. E, fajne cieniowanie w niektórych momentach. No, nie ma takich e, w, stron, w których widzimy, wiesz, te wielkie oczy, jakaś spływająca kropla, jak to nie, nieraz w, tych, w mangach jest, że niby normalnie poważnie, a nagle się pojawia parę takich kadrów, które wybijają trochę z rytmu. Tutaj tego nie ma. Rysunkowo jest też naprawdę, naprawdę super. No nie mam, nie mam absolutnie do czego się przyczepić. Pierwszy tom, cena okładkowa 65 zł. Nie jest to może mało, ale, ale zdecydowanie warto. Warto. No, Hanami chyba ogólnie, patrząc na ich ofertę, mają bardzo wyselekcjonowane te mangi. Tak. I tak. właściwie czego od nich nie czytałem, to, to było co najmniej... Dobrze. A jak jest nazwisko Nie Nieguczyjego na okładce, to nawet nie trzeba się zastanawiać. Tak, no to... Aha, i jeszcze nie wiem, czy wspominałem o tym kiedyś w podcaście. Jeśli nie, to się powtórzę. Absolutnie, absolutnie uwielbiam to, że na ostatniej stronie mang z hanami jest instrukcja obsługi mangi. Żeby Bo... ktoś nie napisał, że wydrukowali w złą stronę. Tak, dokładnie. Bo właśnie przykład niektórych wydawnictw mangowych w Polsce pokazuje, że nie wszyscy umieją czytać, tym no się to mangi. Nie, nie wydawnictw, nie tylko odbiorców. Jak wydajesz coś co ma trafić do wszystkich wszystkich. Jak Dragon, wiadomo, Dragon Ball Super. To, to musisz się liczyć, że trafi nie tylko do odbiorców mank hmm. i Również do osób które potrafią się tak, zaadaptować. Tylko, tylko wspomniałem o JPF ja akurat w kontekście tego że najpierw troszeczkę Aha, ogłoszenia się, troszeczkę się nabijaliśmy z tego reklamowania Dragon Ball Super bo był wydrukowany odwrotnie bo ludzie nie wiedzieli o tym że niektórzy ludzie nie wiedzieli o tym że mangi się czyta od prawej do lewej No, ale też parę parę tygodni później parę miesięcy później yy, jak były pretensje o to że dodatki do Ality do Battle Angel Ality Aha. były w osobnej kopercie. I wiesz, przychodziły dwie spięte ze sobą koperty i ludzie otwierali jedną, wyciągali mangę i wyrzucali, a później, się, później były wielkie pretensje, że gdzie są ich dodatki, bo nie otwierali drugiej koperty, myśleli, że to jest jakieś zabezpieczenie tej pierwszej, nie? I były wielkie pretensje do wydawnictwa o to, że dlaczego druga koperta nie była obita wiesz, pieczątkami, nie była na, jakiś neon z, wiesz, z palcem ej, otwórz to też, bo to też jest koperta. No i wiesz no tak trochę trochę się nabijam. Po prostu JPF ma, ma ostatnio pecha na, na trafianie na takie dziwne pretensje wobec ich, ich działalności. To jest chyba kwestia bycia dużym wydawnictwem, wiesz, mhm. że im większy masz nakład tym do Większej liczby osób, którym trzeba wszystko tłumaczyć. Tak, no. Pre docierasz. Pretensje, które Egmont swego czasu zbierało o wszystko też były. Ile dostawałeś wiadomości na wielką kolekcję komiksów DC, nie będąc z oficjalnym profilem. No. dużo, dużo. No. Dobrze, ale ten, ale chłopaki z XX wieku jak najbardziej godne polecenia. Jest okej. Okay, okay. Znak jakości. Tak jest. Ja przejdę do europejskiego klasyka. To jak po kontynentach sobie skaczemy. Mm -hmm. Jakby Polska była kontynentem, to też tam doskoczymy. Ty też masz polskie coś? Nie. A no Be Belgijska szkoda. rzecz, ale z polskim akcentem. No to mniej więcej po drodze. Mam ze sobą Mobiusa. E, ostatnie wydanie Egmontu, które zawiera Ślepą Cytadelę, Przystanek na Faragonescji. Tak. I Jest. The Long Tomorrow. Udało <grym> się. E, I... Jak to w przypadku Mobiusa. Pierwszą rzecz, którą chcecie przeczytać od Mobiusa, to sobie wypożyczcie z biblioteki, a nie kupcie. Tak, to jest bardzo dobre. Dlatego, że moim zdaniem, chociaż ja jestem wielkim fanem autora, jest on dość trudny w odbiorze, dlatego że realizował to, co chciał. Są komiksy, które odbierzecie bez problemu, a część komiksów jest tak głęboko zakrojoną sztuką nowoczesną, że trzeba się naprawdę długo zastanowić, o co autorowi mogło w tym chodzić. Możecie też sobie oczywiście kupić je dla rysunków, ponieważ Mobius był no, genialny, jeśli chodzi o o rysunki, to musisz chyba Krzychu przyznać. Tak, tak. To jest rzecz, której się na pewno nie, nie wyprę. Ale co do tego, co wspomniałeś na początku, oczywiście w ci się w słowo. Tak, mój, mój pierwszy Mobius, feralny major był wypożyczony z biblioteki i przed nagraniem wspomniałem, że no i ogarnąć tego komiksu było dla mnie, było dla mnie wyższą szkołą jazdy. No jak już tam w jednym z poprzednich odcinków wyszło na jaw, z trudniejszymi pozycjami Mam duży problem momentami i właśnie, <głos> właśnie e, Mobius, Feralnym Major, no by, było ciężkie, ale rysunkowo po prostu niesamowita rzecz. Mhm. Aczkolwiek pochwalę się, że Feralnego Majora chyba w końcu skumałem. No, w, wiesz, chyba ważniejsze jest po prostu próbować niż u, u, uznać, nie na pewno jestem za głupi, nie będę sięgał po komiks, bo go nie zrozumiem. Mhm. Albo skrytykować komiks dlatego, że go nie rozumiesz, nie? tylko no nie, wystarczy te, te, te, przyznać się. Tego, tego bym nie zrobił. No oczywiście nie posądzam cię o, o takie rzeczy. E, tutaj bardzo ważne moim zdaniem jest to, że do każdej z tych e, historii, które są zebrane, znaczy bo to są zbiory, a w nich jeszcze dodatkowo są historie. Bo na przykład w e, Ślepej Cytadeli e, mamy bardzo, bardzo dobry komiks który jest bardzo prosty w zrozumieniu, więc to też, też polecam, który się nazywa Biały Koszmar i jest świetnie zrobiony. Czytam właśnie Ślepa Cytadela, która jest na samym początku, do wszystkiego mamy wprowadzenie. Później jak jest przystanek na tak, to też mamy wstęp i do The Long Tomorrow również mamy wstęp. I to bardzo ładnie nakreśla to, co się w tym dzieje, ponieważ no, Mobiusa nie da się zaszufladkować, chyba że macie szufladkę z napisem Mobius. To, to jest jedyne, gdzie można by go e, wsadzić, bo on lubował się w fantastyce. I teraz mówimy o pełnej fantastyce, bo on sobie swobodnie przeplata i fantastykę magiczną, i fantastykę naukową, a czasem oba naraz, w zależności od tego, co jego historia i jego umysł obecnie, znaczy obecnie w tamtej chwili e, potrzebowały. Mm, dlatego nie odnajdzie się w Mobiusie ktoś, kto może być łatwo zaskoczony, albo ktoś, kto potrzebuje sztywnych praw logicznych i na przykład będzie mu przeszkadzało, że mamy super rozwiniętą technologię, ale ludzie jeżdżą na indykach. No, musicie się pogodzić przy tym. E, daje dużo do myślenia, e, bo jest zarówno krytyka tu rasizmu, właśnie jak w tym białym koszmarze, o którym. E, wspomniałem, e, pojawiają się jakby takie wgląd w umysł Mobiusa i wtedy jest to ciężko zrozumieć, ale jest to takiego rodzaju piękna abstrakcja i już sam proces chęci zrozumienia tego, co tutaj jest próbowane w przekazie, tak? No, nie po polsku zdanie powiedziałem. To normalka, no, nic się u nas nie zmienia od 71 tak. odcinków. Już jakby samo podejście i obcowanie z tym e, mam wrażenie, że sprawia, że jesteś trochę bardziej wrażliwy na, na sztukę i trochę więcej jesteś w stanie zrozumieć. I Tylko no tak jak mówię, to, to nie jest łatwa lektura i myślę, że nie warto ryzykować 99 zł, jeśli szukacie po prostu rozrywki w komiksie. Mobius jest taką sztuką nie zawsze zrozumiałą. Nie uważam, że jest taką jak niektóre rzeczy, których ja w sztuce nie rozumiem, jak na przykład, no dużo rzeczy na, na, naprawdę ze, że, ze sztuki nowoczesnej. Strzelam, czerwone kółko na białym płótnie. I wi Widzisz, e, nie wiem czy opowiadałem historię jak byliśmy w Berlinie i poszliśmy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I był wtedy tam wyświetlany taki, taka instalacja wideo, która się nazywała Manifesto, i w wielkim pomieszczeniu było, nie pamiętam ile, chyba 12 wyświetlanych krótkich filmów z Kate Blanchett, która przez całe te filmy mówiła Manifest jednej z odnóg sztuki nowoczesnej. Tam był dadaizm, cała reszta. I to różnie wyglądało. Raz była na przykład e, tatuatorką, raz właśnie to najbardziej chyba pamiętam jak był dadaizm. Był taki typowy dom z niemieckich reklam z lat 80 czyli wiesz, wielkie sofy, hmm. mnóstwo jakichś trofeów ze zwierząt i tak dalej. I ona tam recytowała te, raz była bezdomna i tak dalej, recytowała te manifesty i w pewnym momencie... Te najważniejsze słowa, które były w manifestie. Ona mówiła takim głosem, jakby robota czytającego, psalm albo coś. Mhm. I to się synchronizowało, jakby i tworzyło. Wcześniej, wiesz, jak stałeś, oglądałeś, to było słychać, ale jak się zaczynał ten moment, to w całej sali robił się taki wielki chaos, taka kakofonia. No i wyszedłem, wiesz, pod wielkim wrażeniem, wiesz, do myślenia, że o, o, o co chodziło, że może tam. Faktycznie, że wiesz, tak różnią się od siebie, ale jak działają wspólnie, to jest chaos, nie da się odróżnić. tu. się kuczę, może to nie jest takie, jak myślałem, takie proste albo niezrozumiałe, tylko trzeba się nad tym zastanowić. I zeszliśmy na dół, i ochroniarz wtedy łapał jakichś ludzi i mówił, żeby nie chodzić akurat po tych kafelkach, bo to jest część ekspozycji. Znałem, że jednak zostałem sprowadzony na ziemię i trzeba bardzo szukać. Tego, co ci się podoba, no ale jak nie obcujesz z, jako, z jakimiś formami sztuki, no to nie możesz jej poznać. Hmm. Wracając do Mobiusa, sprawdźcie najpierw w bibliotece. Myślę, że takie e, pełne rzeczy od Mobiusa, jak na przykład Świade Deny, który wydał Scream Comics, czy chociażby Inkar, który jest nie tylko Mobiusa, bo jest jeszcze tam. E, do, tak, dokładnie. E, są lepsze na początek przygody z Mobiusem. Natomiast te zbiory y, wydawane przez Egmont, czy garaż hermetyczny, czy ferelny major, człowiek z Sirugi chyba? Bo zawsze mylę tam litery ze sobą, trzeba było bardziej uważać na ulicy ze zamkowej. A Czy właśnie teraz ta ślipa, ślipa. ślepa, <ślepia> y, ślepa cytadela, przystanek na <ślepia> tak, y, czy The Long Tomorrow y zostawić dla ludzi, którzy już wiedzą, kim jest Mobius i czy, czy im się to spodoba. Mi się spodobało, ale no, to musisz, musi przyjść ten dzień, kiedy się obudzisz i uznasz, że dziś jest dobry dzień na czytanie Mobiusa, bo tak na co dzień ten komiks nie wejdzie. W przeciwieństwie do Morta Sindera, który zawsze wejdzie, hmm. tak. ale polecam Więc mimo wszystko. Kolejna okejka. Gdy wspominałeś o muzeum w Berlinie, to wspomniało mi się, jak czytałem niedawno o pewnym muzeum, które w sumie nie wiem, gdzie było, bo zapomniałem, ale... Muzeum Hansa Klosa, które zamknęli w Katowicach? Hmm, nie. E, chodzi o muzeum sztuki, też now współczesnej, nowoczesnej, Byle? E, współczesnej, gdzie po prostu jednym z eksponatów była dziura w podłodze. Taka dość głęboka. No ja to zapraszam na polskie drogi, to można wielką <grym> galerię <grym> tak, zrobić. Tylko, ale chodzi o to, żeby był y, tam wypadek, ponieważ ktoś stwierdził, że to jest tylko namalowane na tej podłodze i <grym> chciał to udowodnić. <grym> Pamiętam pierwszy szlam i po hardcore meczu, jak była krew na y, krew na betonie i ktoś tam podszedł i no stary, to na pewno jakiś keczup czy coś, ściemniali, pewnie sobie, nie wiem, zaszył torebkę z keczupem pod skórą na głowie i tak dalej, i wziął typ palcem w tą krew i do ust, ja sobie myślę, Jezus, jego, jego mina też była, Jezus, co ja zrobiłem? Ja pa pamiętasz w tym roku na Szlamfesie też sprawdzałem prawdziwość klocków Lego, którymi się okładali, w zasadzie na których, na których się rzucali. No, nie dziwię się, ja cały czas jeden noszę jako amulet, ten, no, który ja, się ja, ta, ja także mam, mam jeden w domu i mówię, że kurczę. Nie A ja mam, przy sobie noszę. Ja, ja stwierdziłem, to nie może być klosek Lego, to na pewno jakaś podruba, coś tam papierowe. To, jest, albo to Nie, to jest prawdziwe, no, ze znaczkami wybitymi. Natomiast I głupio ci było no i, bardzo. i wtedy wiedziałeś o co chodzi. I zabolało mnie to jeszcze mocniej <śmiech> po prostu. Natomiast e, kolejną rzeczą, której ja chciałem powiedzieć też, kole, przy okazji kolejną rzeczą, którą kupiłem e, na śląskim na wszystkich targach, targach książki, jest drugie pokolenie Michela Kiszki i ja sobie sprawdziłem na YouTubie, czy na pewno to się czyta Kiszka to nazwisko. Kozak, no. To jest izraelski karykaturzysta i wykładowca, który jest synem człowieka, który był w Auschwitz podczas wojny i drugie pokolenie czego nie powiedziałem swojego ojcu taki jest podtytuł tego komiksu komiks jest dość szybki w lekturze tutaj mamy do, dosłownie 110 stron z przypisami z podziękowaniami od, od autorskimi jest to rzecz, która opowiada nie o samym pobycie tegoż ojca, głównego bohatera w obozie ale o tak zwanej relacji dru drugiego pokolenia. Komiks skupia się na um, sy synu głównego bo głównej postaci można powiedzieć, um, który po prostu żyje w tym cieniu tego Auschwitz, chociaż on sam tego nie przeżywał. Um, przy czym nie jest to taki komiks z pokroju z braku lepszego porównania Mausa, bo Maus mhm. pomimo tego, że mamy tam wiadomo my myszy, koty, psy jest, jest, jest, Maus jest śmiertelnie poważny Natomiast Michel Piszka postanowił w swoim, w swoim dziele pokazać to tak z takim przymrużeniem oka. Przy czym nie same rzeczy związane z holokaustem, chociaż i, ta, i taki mo moment w tym komiksie jest, gdzie z gdzie, samy, samych rzeczy m, obozowych m, mamy trochę żartów, ale generalnie ca całość tego komiksu jest z takim przymrużeniem oka pojawia się dużo żartów, pojawia się dużo takich wtrąceń, które mają trochę rozluźnić tą przyciężkawą atmosferę, no bo jednak temat cały czas, pomimo prawda, tylu lat od, od wojny, no to jest jednak cały czas bardzo ciężki temat mhm. i można odnieść wrażenie, że te żarty, które się tutaj pojawiają to takie właśnie momenty, w których pomimo tego, że czytamy komiks o Holokauście to tak naprawdę można się uśmiechnąć i zaśmiać się nawet w pewnym momencie nie jest to nic napastliwego, nie jest to nic obraźliwego to jest taki, to jest taki ciepły, rodzinny humor można powiedzieć i bardzo mi się podobało podczas lektury tego komiksu właśnie to, że pomimo tego o, o czym tak naprawdę ta historia opowiada, to jednak nie jest tutaj właśnie te, te taki, nie jest taki pompatyczny, nie jest taki straszliwie sztywny, nie jest to takie um, nie jest to takie encyklopedyczne, że tego dnia i tego dnia stało się to, tego dnia i tego dnia stało się tamto, tylko jest to relacja oj ojcowsko-synowska, która jest trudna, jest można powiedzieć taka dość ciężkawa momentami, ale jednak czuć, że te, te obie główne postacie się autentycznie kochają, zależy im na, na sobie i po prostu to drugie pokolenie tytułowe musi zaakceptować pewne rzeczy, które w ich życiu są i będą obecne. Niekoniecznie możemy się z tym zgadzać oczywiście, ponieważ różni się to od obecnych stylów wychowywania dzieci dość, dość radykalnie, ale też można powiedzieć, że dzięki temu mamy taki przyjazny dość sposób pokazania naprawdę trudnych, trudnych rzeczy. I bardzo fajnie jest ten komiks narysowany. To, to, to też mi się bardzo podobało. Michel Kliczka tutaj postawił na takie dość kreskówkowe podejście do tematu. Powiem ci szczerze, że jak czytałem ten komiks to miałem często takie wrażenie z Bonem mi się kojarzy. A mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, bo jednak styl jest dość różny od tamtego komiksu, ale Kid Paddle mi, mi bardzo często nachodził, mm -hmm. na, nachodził na myśl. I tutaj bar bardzo często właśnie to takie można powiedzieć zaprezentowanie graficzne tego komiksu właśnie jako taka rzecz, która jest tak jakby skierowana dla dzieci jest dla mnie też dość dużym plusem, ponieważ faktycznie po przeczytaniu drugiego pokolenia tak doszło do mnie, że o ile na przykład Mausa bym nie, raczej nie pokazał jakiemuś dwunastolatkowi, tylko po, dla mnie jest to rzecz, która pomimo tej całej zwierzęcej otoczki jest raczej dla osoby tro, troszeczkę bardziej dojrzałej. Tak, drugie pokolenie to już jest raczej taka rzecz, która przynajmniej jak mi się wydaje, można, można jak najbardziej pokazać komuś, komuś odrobinkę młodszemu jako dobry, ciekawy i zabawny historyczny wstęp do jednak bardzo ciężkiego tematu. Jest tutaj parę takich scen w, w tym komiksie, które pokazują naprawdę dość mocno te, te obozowe realia, ale z drugiej strony nie jest to jakieś emanowanie przemocą, nie ma tutaj to jest też komiks czarno-biały. Więc ja, ja dzisiaj miałem. lepiej się mam, i przemocą w kolorze. <gryfry> nie, nie, nie, chodzi mi o to, że to, to jest komiks czarno-biały, więc chciałem powiedzieć, że nie, krew tu nie, nie lata. Na, na każdej stronie nie jest tutaj ta czerwień dominująca, bo e, nie, nie, nie ma tutaj dużo scen takich gore czy, mhm. czy coś w ten seń. Ale pojawia się kilka takich momentów, które dają jak najbardziej e, do myślenia, działają na wyobraźnię e, i muszę powiedzieć, że. Podczas lektury, no oczywiście nie powiem, że bawiłem się dobrze, ale była to, była to dobrze spędzona godzinka, bo to mniej więcej tyle zajęła mi lektura tego tomu. Bardzo mi się podoba rysunkowo to, to, co Michel Kiszka pokazał i mam nadzieję, że być może po jakieś kolejne jego dzieła, chociaż przyznam się też szczerze, że, że w sumie nie wiem, czy, czy ten autor zrobił dalej jakiś komiks, bo wszystkie wywiady z nim jakie widziałem co prawda były po francusku i niewiele z tego rozumiałem ale, ale na, pewno, na pewno były o tym komiksie więc nie wiem czy ma w dorobku coś więcej, ale gdybym miał to to byłbym z zainteresowany przeczytaniem tego natomiast jeszcze tak dodam tylko na koniec że cena okładkowa to jest 40 zł, niedużo na Śląskich Targach Książki był dostępny za dwie dyszki ten komiks i jego wydawcą jest Księgarnia Mocak z, z Krakowa, więc nie jest to jakiś główny wydawca w Polsce, nie jest to w ogóle nie jest wydawca komiksowy. Po prostu ma w swojej ofercie jeden całkiem fajny komiks i myślę, że spokojnie można go polecić, zwłaszcza, że z tego co widziałem na stronie tejże księgarni jest dostępny w sprzedaży internetowej, więc jak najbardziej myślę, że warto. Nie no, jest... bo jak będziecie w Muzeum Sztuki współczesnej w Krakowie, czyli właśnie w Mocaku, to też mhm. możecie go sobie tam tak, jak najbardziej. I to, jest, to nie jest rzecz, która odmieniła moje życie, ale jest to mhm. przyjemnie spędzone i przyjemnie wydany pieniądz. Jak najbardziej rozumiem. To zostając um, w, trochę w śląskich klimatach. Czym powiedziałem zostając w śląskich klimatach? A, bo Śląskie Targi i Książki. Tak, tak jest. Ja. To Helena Wiktoria, Katarzyna Wittersheim. Tak jest. Jedno to tytuł, drugie to autorka. E, tom pierwszy, szlajfki, czyli e, wstążki, tak, mhm. po śląsku. E, ja jako Gorol to mogę się mylić, natomiast wiem co to słowo znaczy najwidoczniej. E, I tu, to jest wydanie zbiorcze wydane przez e, Studio JG. Wydawcę Mangowego. Wydawcę Mangowego. Jest to wydany komiks, który do tej pory ukazywał się internetowo. I tutaj pierwszy sezon mamy zamknięty w pierwszym tomie. W okładce powiedziałbym półtwardej, bo dalej nie jestem przekonany, <grywany> jaki to jest materiał do końca. Nie no, nie oszukujmy się. W twardej oprawie. Mhm. Zakupiłem go sobie jeszcze w Łodzi. Cena okładkowa 44,99. Jeśli słuchacie naszego podcastu od... Jakiegoś czasu, albo śledzicie naszą stronę na Facebooku, to tam co jakiś czas staramy się udostępniać, a rzeczy, które tworzy Katarzyna Wittersheim są dla nas bardzo ładne, miłe mhm. i mądre. I też bardzo cenimy sobie podejście, jeśli chodzi tam o prawa autorskie, co kiedyś tam była lekka burza, pamiętasz? Był taki długi, długi post o tym, żeby... Pisać, kto chyba tworzy rysunki, żeby rysowników nie sprowadzać do mm, anonimowych twórców śmiesznych obrazków. To, to jest, wydaje mi się, bardzo ważna kwestia. Eee, I komiks opowiada o czym? Opowiada o e, młodej damie z Bytomia. Bytom blisko a dość. I ty masz granicę, czy tak, z Tak, ja, ja, ja graniczę z Bytomiem jak najbardziej. Ty prawie też. No, jak przejadę się mianowicie i piekarów, kawałek to. Karów, rany boskie, piekar. Kawałek to graniczę. Dobra, wracając. Jest to takie. XIX-wieczny romans, który bardzo fajnie się czyta, ponieważ nie koloryzuje jakichś konkretnych rzeczy czy sprawia, że jakaś grupa społeczna tutaj przedstawiona jest ważniejsza bądź mniej ważna, bo mamy tu zarówno arystokrację, e, osoby, które się dorobiły na węglu, jak to, jak to, u nas. Jak to na południu, e, czy mamy też e, służące, które są równie ważnymi e, postaciami. Co chyba historycznie też jest prawdziwe, że służące miały bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak, m, jak wszystko działało. E, Bytą 1875 rok, dokładnie tak jest opisana historia. Jest przepięknie narysowana i po prostu śledzimy losy życiowe tytułowej Heleny Wiktorii i jej przyszłych adoratorów, trochę jakiejś miłości z okresu dzieciństwa. I mimo, że to nie są moje klimaty, <laughs> w sensie e, historie, takie, takie romans, to jednak, jednak trochę się wkręciłem, wiesz? E, byłem bardzo e, zaciekawiony tym, co, co będzie dalej. Przeczytałem to w sumie na raz. Dalej jestem zaciekawiony, co będzie później, bo skończyło się e, bardzo dużym cliffhangerem. Komiks też bardzo się podobał mojej dziewczynie, który, bo, bo wzięła go sobie na wakacje. To, to było fajne, że i kolejna rzecz się podobała. i i co? Jest przepiękne narysowane. czego no Niczego innego się nie spodziewałem po tej autorce. I myślę, że warto, warto po niego sięgnąć. Bardzo mi się podoba gra kolorów, że jest taki delikatny, delikatny róż na policzkach. To jest najczęściej oprócz tuszu pojawiający się kolor. Rysunki są taką ładną hybrydą europejskiego, znaczy zachodniego stylu i mangi. Nie wiem, czy odnosisz podobne wrażenie? Mm, tak, jak najbardziej. No. Cieniowanie, wszystko, ale też e, jakby e, przejście czasem do tych takich, e, jak na przykład wytrącanie kogoś e, z marzeń i nagle mamy tak komiczny wyraz twarzy, idealnie się tutaj wpasowuje, więc jakby to przechodzenie przez różne style też bardzo, bardzo ładnie tutaj e, wychodzi i dla osób Nieznających gwary. Fajne jest to, że jest tłumaczona, gdyby ktoś nie znał jakichś słów. Natomiast e, dwa razy mi się zdarzyło, że nie było przetłumaczone. Gryfny synek nie było przetłumaczone, no synka to wydaje mi się, że nie trzeba by, ale gryfny fajne. No słowo gryfny chyba nie występuje poza, prawda? Nie, nie. raczej No gryfny to jest w sensie fajny, tak, sympatyczny. Coś bo tak bo nie... szlajfki też chyba w gwarze poznańskiej występują A to, no, z, nie. Z, wiem. z tym samym, no, ale może to jest niemiecka, ale więc stąd i praca na grubie jako na Czyli kupalni, w kopalni też nie była przetłumaczona. Nie wiem czy celowo, czy umknęło, natomiast cała reszta jest przetłumaczona. I, I to jest fajne, że też teren, który jest bardzo ciekawy i trochę pomijany tak naprawdę. Chociaż, no dobra, była antologia komiksu śląskiego, mieliśmy Wyspiańskiego, na którym byliśmy na spotkaniu zresztą. Mhm. Więc na Śląsku jest dużo komiksiarzy, nie ma spotkań, natomiast <grym> I, i, i jakiś inicjatyw, znaczy inicjatyw, może raczej w festiwalu się jeszcze nie doczekaliśmy, chociaż dalej zrobienie wydębienie pieniędzy na katolicki festiwal komiksu, a później zmiana L na wciąż, wciąż, wciąż są plany. <laughs> tak, ma, no, ma, ma, mamy dobrą pogodę teraz na takie, na takie kroki. w razie. <laughs> Natomiast jeśli chodzi to tak podsumowując Helenę, Wiktorię, myślę, że osoby lubiące romanse, tylko nie takie przejaskrawione, cukierkowe, czy to, co się obecnie sprzedawało w literaturze popularnej, czyli niepotrzebnie erotyzowane. W tym jak najbardziej się odnajdą, bo jest to, jest to miła lektura. Po prostu czyta się to dobrze, interesują cię bohaterowie, jest przepięknie narysowane. Historia, która dzieje się w tle i łączy się oczywiście bezpośrednio z bohaterami jest też ciekawa. Sposób przedstawienia e, strojów z tamtej epoki, Jakiś e, trendów w modzie, jak tu nawet był osobny temat o obaczkach jednego z adoratorów. E, wydaje mi się ciekawy. Będę, no, będę unikał mówienia, że komiks jest e, bardzo dziewczęcy albo e, coś takiego, bo komiks jest albo dobry, albo zły. E, a to jest komiks dobry. I serdecznie polecam, czekam na drugi tom. Chyba, że będę go czytał w internecie, pewnie nie. <śmiech> Oj. Natomiast e, tak tylko do, dopowiem, bo widziałem właśnie od Katarzyny m, parę komentarzy w internecie co do, co do postów pod, o Helenie Wiktorii, ponieważ ten, ten komiks nad, z bardzo ciepłym przyjęciem się spotkał, z tego co zauważyłem. I bardzo słusznie, bo, bo jest po prostu świetny. Mhm. W każdym razie m, drugi tom jest planowany wstępnie na kolejną MFK, że, że Helena, Wiktoria, się te kolejne sezony będą się zamykały w jednym roku. Bardzo dziwnie przyminalewanie wody przepraszam. Tak jak najbardziej w jednym w jednym roku w cyklu wydawniczym powiedzmy o. No, W każdym razie drugi tom wstępnie na kolejnej MFC. Ile będzie to się jeszcze zobaczy albo być może nie nie, do, nie dotrwałem do nie, nie znalazłem tej wieś, tej wieści ale bardzo cieszy że Helena Wiktoria nie tylko spodobała się komiksiarzom bo też widziałem i recenzje w, bardzo niekomiksowych rejonach internetu, więc. Mm -hmm. Bo to też jestem, jest... jestem coraz bardziej ciekawy. To jest to, co nie wszystkim się udaje, czyli są takie komiksy do, i zrobimy o tym kiedyś odcinek pewnie specjalny, komiksy do zaczepiania ludzi w komiksach. Mm -hmm. I Helena Wiktoria też jest jedną z takich, z takich pozycji. No. Jak ktoś lubi kryminały, można mu zawsze dać Black Sada. Jeśli ktoś chce po prostu hi dobrą historię obyczajową, która nie będzie infantylna jak powiedzmy to co się działo w serialu pod tytułem Riverdale z gangiem Albanii. A, tylko chce po prostu trochę takiego romansidła z zapleczem historycznym, gdzie, gdzie to jest poparte tym zapleczem historycznym i dobrze osadzone w tamtych czasach, to może śmiało sięgać po Helenę Wiktoria. Więc kolejny lajk, like, kolejna, tak, kolejna okejka. E, oczywiście um, udostępnimy w opisie tegoż odcinka nie tylko wydawnictwo Studio G, ale też profil do Katarzyny. E, I i warto śledzić, ponieważ e, dużo się dzieje. Dużo się dzieje e, i bardzo ładne rzeczy m, są tworzone. E, Slawonika... Mm -hmm. Tak? Nie pomyliłem nazwy? Te... Nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie jak, jak najbardziej, o, to też było piękne. No. I, I wspaniały pomysł na prowadzenie komiksów w formie Instagrama, gdzie jakby um, życie głównej bohaterki śledzimy tylko i wyłącznie po jej wpisach na Instagramie. Mm -hmm. to, tak, była... to, to, to też było bardzo fajne. Regina, tak? 1995 Regi. Mm -hmm. Regi. I też y, warto wspomnieć, że y, Katarzyna y, rysuje. Komiks dla wydawnictwa Black Mask Studios. Mhm. I no, są tam w... Sex Dev Revolution. I są tam w planach też kolejne kolejne rzeczy w Stanach, więc no, trzymamy kciuki za tak, to, żeby kciuki ta, są zawsze trzymane, żeby ta kariera komiksowa się rozwijała jak najbardziej. Natomiast na dzisiaj to już będzie wszystko. Tak. No prawie półtorej godziny więc, prawie. Do, więc dobrze poszło możemy już spokojnie kończyć słyszymy się na, za dwa tygodnie tym mm -hmm. razem już nie będzie po drodze żadnych odcinków specjalnych nie będzie raczej. więc y, słyszymy się I za... mam nadzieję że tym razem nie będziemy w mono bo coś wskrzaniłem ostatnim razem i tym razem zadbam o to żeby było dobrze po prostu nie wrzucaj tego o trzeciej w nocy też tak, za, zawsze jakiś dobry pomysł. No więc, dziękujemy za uwagę, słyszymy się za dwa tygodnie. Jak zwykle zostawcie komentarze, jeżeli uznacie, to, że, że jest warto coś napisać, na przykład o tym, czy znowu coś zepsułeś, czy coś, ten deseń. Czytamy, odpowiadamy, bierzemy je pod uwagę. Zawsze. Za dwa tygodnie się słyszymy. Prosta. Cześć.